Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam w Radiu Mortalis. Ja nazywam się Adam Descent, a to jest pierwszy odcinek tego zajebistego, wspaniałego podcastu. Jest to odcinek pilotażowy. Zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o kilku fajnych kwestiach. O nowym świecie sobie powiemy, o tym jak ten nowy świat miałby wyglądać i o tym jak wspaniale byłoby, gdyby ten świat pojawił się w miejsce świata istniejącego obecnie. Zapraszam do słuchania. Ogólnie to mam tremę. Bo chciałbym dobrze wypaść, gdyż jest to pierwszy odcinek tego podcastu. No ale tak naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie. To już od Was, drodzy moi słuchacze, zależy, zależeć będzie, jak ocenicie ten podcast, w jaki sposób. Może stwierdzicie, że fajnie, super, wow i w ogóle gościu jest normalnie kozakiem. A możecie stwierdzić, że no idiota se coś tam nagrał i... <śmiech> Dlatego no denerwuję się, trema mam, nie powiem i też zależałoby mi bardzo na komentarzach ale to o komentarzach na samym końcu bo jeszcze tak naprawdę treści nie zacząłem tutaj jeszcze przekazywać no więc tak na początku rodzimy się, prawda dorastamy tam, chodzimy do przedszkola czy do szkoły, mama nas tam wychowuje uczy nas mówić przede wszystkim, czy sami się uczymy no sami się chyba uczymy mówić Słuchamy, co mówią rodzice i staramy się to powtarzać, tak, działają, tak działa mózg dziecka, że generalnie dzieci uczą się od rodziców. No i co? Idziemy do szkoły w pewnym momencie. Jest ustawa, jest przymus, jest obowiązek w państwie polskim i chyba w każdym innym na świecie, przynajmniej w każdym cywilizowanym państwie, że trzeba chodzić do szkoły. Tylko po co? Wiedzę tak naprawdę człowiek zdobywa przez całe życie. No wiadomo, musimy się nauczyć tam pisać, czytać, prawda, liczyć, podstawy matematyki jakieś środowisko, nieśrodowisko, plastyka, technika, wiadomo, są takie rzeczy. Tylko że w szkole w miarę, w miarę upływu czasu, kiedy dorastamy. Przechodzimy ze szkoły podstawowej do gimnazjum, później z gimnazjum do średniej i tak dalej, i tak dalej. Później studia, studia wyższe. Yy, no Jesteśmy przyuczani, jakby nie było, do funkcjonowania w tym świecie. Tyle, że narzuca nam się siłą rzeczy koncepcję wyścigu. Wmawia nam się, że życie opiera się na ciągłym współzawodnictwie rywalizacji jednych z drugimi. W dzisiejszych czasach nawet bardzo popularna jest tak zwana, tak jak ja to nazywam, propaganda sukcesu, czyli rób wszystko, aby stać się bogatym, niezależnym. Jest masa publikacji, książek, o NLP, haker umysłu, jakieś takie dziwne fanaberie czyjeś, które zaszczepiają nam w głowie pewną ideologię. No i co dalej? Wychodzimy ze szkoły i albo idziemy do pracy, prawda? Albo zajmujemy się karierą. Tylko, że do czego to prowadzi tak naprawdę? uczeni jesteśmy cały czas współzawodnictwa. Wychodzisz ze szkoły, mówią ci w szkole jeszcze tak, mówią ci... Ucz się dobrze, miej dobre stopnie, dostań się na studia albo dostań dobrą pracę. Weź kredyt. Tak, najlepiej teraz tak prosto jest w Polsce dostać kredyt, że to jest po prostu nienormalne aż. Jest tyle ofert, tyle banków tego wszystkiego. No i co? Weź sobie kredyt. Nie jako wzięcie kredytu jest założeniem sobie pewnego rodzaju obroży na swoją własną szyję. Bo jeżeli weźmiemy kredyt, to już jesteśmy uzależnieni od banku i nie możemy robić sobie tego, co chcemy, tylko musimy chodzić, zapieprzać, brzydko mówiąc, do tej pracy, której czasami nienawidzimy, której mamy już serdecznie dość. No ale i tak, idź do pracy, bo musisz spła spłacać kredyt. Jesteś niejako ubezwłasnowolniony w taki, a nie inny sposób. I moje pytanie brzmi w sposób następujący. Dlaczego domyślnie, niejako defaultowo przyjmujemy tą konstrukcję, ten narzucony z góry schemat, nie zastanawiając się nawet, że można inaczej? Jeżeli popatrzymy na to wszystko jak na swojego rodzaju grę, to szybko odkryjemy, że zasady gry można zmienić. Znaczy można, no teoretycznie jest to możliwe. W praktyce jednak nie damy rady. A dlaczego nie damy rady? A dlatego, że ktoś trzyma na tym wszystkim łapę. I kontroluje tą grę, niejako każe nam w nią grać. Od dziecka zaszczepia nam taką koncepcję, że po to się rodzimy, żeby grać w tą grę, żeby iść za schematem. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas, nonstop. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. W dzisiejszych czasach świat wygląda następująco. Panuje tak zwany wolny rynek, czyli innymi słowy konkurencja, współzawodnictwo. Dlaczego nikt nie pomyśli o tym, żeby współpracować? Każdy chce współzawodniczyć, współ... współpracować nie chce nikt. Dlaczego tak jest? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego tak jest? Na przykład popatrzcie na taką sytuację. ONZ, czy tam jakaś inna organizacja, wprowadza. Wprowadza na przykład. Ym... Programy redukcji populacji, czy eugenikę chociażby. Ma to na celu niby zapobieganie biedy, biedzie i ubóstwu tam w krajach trzeciego świata, bo wiadomo, że ponad połowa Afryki głoduje, te dzieci sobie tam siedzą, prawda, brzuszki im puchną, bo nie mają co jeść, umierają bardzo szybko, do tego AIDS, malaria, zaraza, różnego rodzaju choroby, prawda? Ale nikt nie zastanowi się tak naprawdę nad tym, że na Ziemi mamy warunki do tego, żeby wyżywić całą populację na świecie. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Jasne, że jest to możliwe. Tyle, że nadwyżki jedzenia na świecie są niszczone tylko po to, żeby zawindować cenę pożywienia w górę. Żeby ktoś, kto bierze udział w wyścigu, mógł zarobić więcej. Bo towaru, kiedy jest go mniej, to wiadomo, że staje się bardziej atrakcyjny. A kiedy towar jest bardziej atrakcyjny, no to ludzie są gotowi zapłacić za niego więcej, prawda? Jeżeli mamy 10 kg jabłek i każdy kilogram kosztuje powiedzmy 5 zł, to zarobimy 50 zł sprzedając 10 kg jabłek. No ale jeżeli zredukujemy liczbę jabłek o połowę i podniesiemy cenę dwukrotnie, to zarobimy też 50 zł, tyle że sprzedając już 5 kg jabłek po 10 zł za kilogram. Łatwiej jest sprzedać 5 kg jabłek niż 10, prawda? Właśnie bardzo mnie to martwi tak naprawdę, że mało kto patrzy na to wszystko z perspektywy globalnej. Większość ludzi patrzy na to z perspektywy hmm, końca czubka własnego nosa. No bo nikt nie myśli tak naprawdę o, o tym, żeby na świecie było lepiej. Każdy myśli o tym, żeby mi było lepiej. Ja chcę mieć lepiej. Co mnie inni obchodzą? To jest przecież wyścig. Tak niestety tak niestety mają się sprawy w dzisiejszych czasach. Kolej, a jak można by było taki problem rozwiązać? Oczywiście, gdyby moja koncepcja świata weszła w życie. Otóż wyobraźmy sobie na przykład hmm, osiedle mieszkaniowe. Albo jakąś dzielnicę, prawda, Są sobie, stoją sobie domki, czy tam bloki, czy apartamentowce, jest ich powiedzmy 100, w każdym mieszka po, w takim apartamentowcu, w każdym mieszka powiedzmy po 50 osób. No i teraz tak, owok tego osiedla apartamentów zakładamy na przykład sad z jabłkami. W normalnych okolicznościach, żeby nabyć kilogram jabłek, trzeba iść do sklepu i po prostu kupić zapłacić za nie. Ale co byście powiedzieli na taką koncepcję, że mamy sobie ten sad, prawda? I każdy z mieszkańców osiedla mieszkaniowego jest zobowiązany pójść raz w miesiącu na 8 godzin do pracy. No i prawda idzie sobie Grzesio, idzie sobie Basia, idzie sobie pan Lucjan i tak dalej i tak dalej. Każdy idzie tylko raz, raz jedyny na 8 godzin popracować, tam popielić, czy nie wiem, co się robi w sadzie generalnie, nigdy nie pracowałem, ale na pewno nie jest to nic skomplikowanego i trudnego, myślę, że każdy znalazłby sobie tam jakieś zajęcie. No i teraz tak, idziemy do tego sadu, powiedzmy, że idę do tego sadu na 8 godzin popracować sobie, powiedzmy, nie wiem, podlać drzewa, na następny dzień przychodzi ktoś inny zrobić co innego, później znowu ktoś inny co innego i w końcu przychodzi czas zbiorów. No i co? Wszyscy, którzy pracowali dzielim, dzielą się po równo jabłkami i już mamy je za darmo. Możliwe, że każdy będzie miał wtedy nawet po 10 kg jabłek czy po 20. I to, dla, i to za co? Za cenę 8 godzin pracy, Jedno, jeden raz w miesiącu tylko iść wystarczy. Nie jest to fajna koncepcja, jak Wam się wydaje. Ten sam schemat można zastosować na przykład w, przy produkcji samochodów. Idziesz, jest fabryka, idziesz do, sobie do tej fabryki raz na miesiąc, a po miesiącu dostajesz nowe auto. Tak naprawdę to da się wszystko, bo wszystko się da. Rzeczy niemożliwych nie ma, nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak niemożliwe. Na niektóre rzeczy po prostu potrzeba czasu albo technologii, ale to nie znaczy, że nie da się ich osiągnąć. Wszystko tak naprawdę zależy od sposobu postrzegania, od tak zwanej percepcji. Bo da się wszystko, drodzy Państwo. Problem polega niestety na tym, że nam się po prostu nie chce myśleć. Bo nie chce się ludziom myśleć. Żyją według utartych schematów. I myślą, że tak jest dobrze, że tak jest, bo tak powinno być i dlatego tak jest, bo było tak zawsze, więc czemu miałoby się to zmieniać? Nie rozumiem, szczerze mówiąc, takiego podejścia, no ale cóż, ja mogę sam zrobić. Chodzi o to, drodzy państwo, żebyście zaczęli myśleć w końcu, bo to nie boli i nie ma w tym nic trudnego. Zwłaszcza, że jeżeli już zdecydujemy się na współpracę, siądziemy w kilka osób, zrobimy... Burze mózgów, tak zwaną, to nie ma możliwości, żeby, żebyśmy czegoś nie wymyślili. Zawsze da się coś wymyślić, zawsze da się coś ulepszyć, zawsze coś da się zrobić lepiej. Tylko kwestia jeszcze perspektywy: czy patrzymy z perspektywy globalnej, czy patrzymy z perspektywy czubka własnego nosa. Ja wiem, że większość z Was się ze mną nie zgodzi tak naprawdę, bo stwierdzi, że jestem walnięty. No jak to? Co? Iść raz w miesiącu do pracy, do sadu jabłkowego i dostać za to ileś tam kilogramów jabłek? Tak o, po prostu? Tak, jest to możliwe, drodzy Państwo, wszystko jest możliwe. Problem polega na tym, że tak bardzo mocno przywykliśmy do obecnego stanu rzeczy, że nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć, że istnieje inna, lepsza droga. Łatwiejsza tak naprawdę. Bo nie ukrywajmy, ciężko jest w tym świecie tak naprawdę. Ciężko się wyrwać przede wszystkim z, z kajdan własnej wyobraźni. Bo tutaj się wszystko zaczyna. Jesteśmy nauczeni od dziecka... Nam wpojono, że ma być tak jak jest Ma tak być i nie zadawaj pytań Bo nam się to nie podoba, że zadajesz pytania I po prostu dlatego myślimy w taki, a nie inny sposób Bez sensu, bez sensu drodzy państwo Zastanówmy się przez chwilę Kolejna sprawa Zastanówmy się czego człowiek tak naprawdę potrzebuje do życia No czego? Potrzebujemy przede wszystkim pożywienia, potrzebujemy wody, potrzebujemy ochr dachu nad głową, żeby nam nie kapało, żeby nam było ciepło. Potrzebujemy ciepłych ubrań, kiedy wychodzimy na zewnątrz, a jest zimno. To są rzeczy, które potrzebne nam są wszystkim do, do przetrwania, do życia. Pozostałe... Pozostałe rzeczy natomiast są kwestią luksusu, bo tak naprawdę czy można żyć bez telewizora? Można, ja nie oglądam już chyba od dwóch lat telewizji, przestałem po prostu i nie oglądam, bo bzdura. To jest marnowanie czasu tak naprawdę i hipnoza w jednym. Co jeszcze? Jakieś Xboxy, nie Xboxy, to jest wszystko fajne. Fajnie sobie usiąść wieczorkiem, pograć w FIFA na przykład czy w PSA. Ale to nie jest nam do szczęścia potrzebne tak naprawdę. Jesteśmy w stanie bez tego przeżyć? Jesteśmy. To są kwestie luksusów. W dzisiejszych czasach jesteśmy tak bardzo mocno uzależnieni od technologii, że nie potrafimy się już bez niej obyć. Wyobraź sobie, słuchaczu, słuchaczko, że nagle zabrali Ci telefon komórkowy i masz zakaz używania telefonu komórkowego przez miesiąc. Masz zakaz używania telefonu przez miesiąc, nie możesz usiąść też do komputera, do Facebooka się zalogować, sprawdzić maila. Masz ograniczoną komunikację z tak zwanym światem, ze światem wirtualnym tak naprawdę. I co? Jest rozpacz, jest płacz, jest grzytanie zębami i zastanawianie się przede wszystkim, co tu robić. Co tu robić, jak sobie czas zorganizować czym tu by się zająć tak naprawdę niektórym ludziom łatwiej by się było obyć bez ręki czy bez nerki czy bez kawałka jelita niż bez telefonu komórkowego zainstalowanym Facebookiem no niestety w takich czasach przyszło nam żyć jeszcze tak wracając do tej Afryki, bo tutaj sobie przypomniałem w sumie coś jeszcze. Jest głód w Afryce, prawda? Dzieci głodują, nie tylko dzieci. Ludzie zapieprzają ileś tam kilometrów po wodę, bo nie ma wody bieżącej. Dlaczego zamiast redukować tą po populację, nie, nie zrobić czegoś innego? Po prostu przeprowadzić jakąś restrukturyzację tej całej Afryki. Nie wprowadzić tam cywilizacji, nie zrobić im kanalizacji, nie zbudować tego wszystkiego. Ja wiem, tu się zaraz ktoś odezwie i powie, że a, murzyni to debile, nie robią, siedzą tylko na dupach i czekają, aż im paczkę jakiś ONZ, czy ktokolwiek inny przyśle jakiś Czerwony Krzyż. No, niby tak jest, niby tak jest, tylko że im trzeba pokazać, trzeba im wziąć i pokazać i zbudować. No, cholera, ludzie, niech ktoś będzie w końcu za to odpowiedzialny, tak naprawdę. A nie tak wszystko się toczy takim chaotycznym torem, że jest jak jest i co będzie, to będzie. Przecież to jest bez bezsens, tak naprawdę. Niestety, żyjemy w czasach pieprzonego egoizmu. Drodzy Państwo, niestety każdy patrzy tylko na czubek własnego nosa i ma drugiego człowieka w dupie i kogo obchodzi to, że wyrzucasz na przykład chleb do śmietnika i nie obchodzi Cię to, że ktoś gdzieś tam na świecie głoduje, że chętnie by ten chleb zjadł, ale Ty go wyrzucasz, marnujesz go tak naprawdę, no bo masz go wystarczająco, więc po co masz myśleć o kimś innym, kto tego nie ma w ogóle? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym w ogóle? Ja osobiście uważam, że egoizm jest rzeczą bardzo złą, tak naprawdę i niepotrzebną. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, jeżeli myślisz tylko o sobie, to analogicznie możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy będziesz potrzebować pomocy od drugiej osoby, ale nie uzyskasz jej. A dlaczego? A dlatego, że byłeś wcześniej egoistą i komuś też nie pomogłeś. I tu nie chodzi o wielkie rzeczy, chodzi o drobiazgi. Są takie drobne niuanse, których po prostu nie zauważamy albo nie chcemy zauważać na co dzień. Każdy myśli tylko o sobie. Tak naprawdę to chcąc czy nie chcąc, a myślę, że jednak chcąc, stajemy się powoli, a może i nawet szybciej, tak zwanymi socjopatami. Tutaj sobie pozwolę przytoczyć definicję z Wikipedii, kim jest socjopata, więc uwaga, czytam. Socjopatia, inaczej osobowość antyspołeczna, jest zaburzeniem osobowości przejawiające się nierespektowaniem podstaw normetycznych oraz wzorców zachowań w społeczeństwie uwidaje, uwidoczniające się wyraźnym brakiem przystosowania do życia w społeczeństwie, czyli innymi słowy każdy sobie na swój koniec nosa patrzy. Cechy charakterystyczne Brak sumienia i odpowiedzialności wobec innych Brak wstydu, poczucia winy i skruchy. Osoby te nie są zdolne do głębokiej troski o drugiego człowieka. Kontakty międzyludzkie u socjopatów są znikome, nastawione na eksploatację drugiej osoby. Manipulowanie jednostką, wykorzystywanie do własnych celów, nieprzywiązywanie się do drugiego człowieka, brak reakcji na zaufanie, miłość i czułość. Socjopata nie odbiera sygnałów z otoczenia. Nie reaguje na przykłady innych, na to, co jest normą, a co nie. No to teraz tak... No to tak, manipulowanie jednostką i wykorzystywanie do własnych celów. W dzisiejszych czasach, w każdym empiku, w każdej księgarni znajdziemy masę, setki, no może nie setki, ale dziesiątki książek na temat manipulowania drugą osobą. Najczęściej książki te znajdujemy w dziale rozwój osobisty, tak naprawdę. Co to jest za rozwój osobisty? Manipulowanie jednostką, wykorzystywanie do własnych celów. Bierzesz książkę, kupujesz ją z nastawieniem, na, że nauczysz się manipulować ludźmi, wykorzystywać ich do własnych celów. I co? Już podpadasz jako pod pierwszy punkt do cech charakterystycznych bycia socjopatą. Brawo! Myślę, że żeby manipulować drugim człowiekiem tak naprawdę, to rzeczywiście trzeba wykazywać brak sumienia i niejako odpowiedzialności za drugie osoby. Po prostu bierzesz i eksploatujesz taką osobę na zasadzie zasobu, traktujesz ją jak zasób, wykorzystujesz do własnych celów, eksploatujesz, wyciągasz ile się da, pracujesz, realizujesz swoje plany czyimiś rękami. Nie masz przy tym sumienia, no bo człowiek, który ma sumienie nie robi takich rzeczy i tutaj... Podpadasz już pod drugi punkt bycia socjopatą. Druga cecha charakterystyczna się do ciebie przykleja właśnie. Masz z tego powodu wstyd, czujesz winę albo chociaż skruchę. Za to co robisz drugiemu człowiekowi? Jeżeli nie, jeżeli tak zwane masz wyjebane. Bo tak dzisiaj w dzisiejszych czasach jest bardzo fajnie, że każdy na wszystko ma wyjebane, tutaj cytuję to po prostu, takie postawy tak, są dzisiaj promowane w dzisiejszym społeczeństwie no to już masz trzeci punkt już jesteś socjopatą drogi, drogi słuchaczu, słuchaczko no ja nie mówię, że jesteście wszyscy socjopatami wszyscy wy, którzy słuchacie mnie w tym momencie, ale założę się, że znacie na pewno takie osoby i co jest smutne i niepokojące zarazem, że tych osób zaczyna być coraz więcej w społeczeństwie obserwujemy to w telewizji Obserwujemy to w życiu codziennym, w szkole, w pracy? No niestety. Żyjemy w społeczeństwie psychopatów. Nieprzywiązywanie się do drugiego człowieka, brak reakcji za na zaufanie, miłość czy czułość. Socjopata nie odbiera sygnałów z otoczenia. Nie reaguje na przykłady innych, na to co jest normą, a co nie. Bo tak naprawdę, jeżeli idziesz do celu po trupach, to masz w dupie to, co dzieje się wokół ciebie. Liczy się dla ciebie tylko swój własny, w cudzysłowie, sukces, twój własny zysk, twoja własna wizja. Ufasz wtedy społeczeństwu, otoczeniu? Nie ufasz, dlatego że włącza się w tobie taki mechanizm, że a, nie mogę nikomu zaufać, bo może chce mnie przekręcić, może chce zdobyć moje zaufanie do tego czy tamtego i zaraz mnie gdzieś wysteruje. Tak więc, jak sami widzicie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, niestety, ale z dnia na dzień zamieniamy się w socjopatów. A to wszystko ukryte jest pod płaszczykiem rozwoju osobistego, sukcesu, kariery, motywacji, NLP i tych, tego wszystkiego razem wziętego. Taka jest prawda, że socjopatom człowiek się nie rodzi. Socjopatom człowiek zostaje. Na własne, często życzenie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, drodzy państwo? Czy myśleliście o tym może kiedykolwiek? Czy ktoś kiedykolwiek przedstawił wam tego typu perspektywę? Zaraz pewnie fanatycy tutaj książek o samorozwoju, o NLP, zaczną mi tutaj bluzgać, rugać mnie, że pieprze głupoty, że że to, że tamto, że jestem taki, sraki i owaki, no niestety, takie są, taka jest prawda, takie są wnioski płynące z obserwacji dzisiejszego świata, obserwacji ludzi, ich sposobu zachowania, ich wartości moralnych, o ile takowe w ogóle jeszcze mają, bo jeżeli tak zwany sukces jeżeli tak zwany sukces przysłonił ci właściwe postrzeganie świata, to znaczy, że z twoją percepcją coś jest nie tak. I warto by było się zastanowić, czy może właśnie w taki, a nie inny sposób na własne życzenie nie stałeś się socjopatą. Pomyśl tylko. Mijasz na ulicy żebrającą staruszkę, starą babcię, która widać, że renta czy emerytura nie starcza jej na przeżycie i musi klęczyć na tej zimnej ulicy tylko po to... Żeby mieć na chleb, bo w Polsce warunki są niestety takie, że emeryt musi wybrać pomiędzy zakupem lekarstw, a zakupem jedzenia. A jeszcze do tego nie starcza mu na rachunki i siłą rzeczy musi żebrać. Znaczy nie musi, ale nie ma innego wyjścia z drugiej strony, bo nie pójdzie do pracy, bo jest za stary i za słaby. Poza tym nawet gdyby chciał, to emeryta w Polsce nikt nie zatrudni. No i co, mijasz taką babcię na ulicy i co, robić się jej żal? Zastanów się nad tym, czy robić się jej żal, czy jesteś w stanie jej wrzucić tą złotówkę, czy 10, czy 15, czy 20 złotych. Czy masz to w dupie? Czy, twierdzi, czy myślisz sobie, a nie wrzucę ja, ale wrzuci ktoś inny? Zastanów się nad tym, jakie jest Twoje podejście do takich, w takich sytuacjach. Ja tutaj nie mówię, że masz chodzić i każdemu, kto do ciebie podejdzie, podchodzić ci jakiś żul, znaczy <śmiech> alkoholik powiedzmy na ulicy i mówi szefie, szefie, poratuj, że coś, kurwa, dwa złote potrzebuję do browara, bo suszy mnie, no nie będę ściemniał, na wódkę zbieram albo coś. Ja nie, nie chodzi mi o to, żeby wspomagać kogoś w czyimś alkoholizmie, ale jeżeli ktoś jest po prostu zwyczajnie głodny, trzymasz na tyle jaj, żeby wziąć, odmówić sobie... Paczki papierosów i za tą paczkę papierosów nakarmić kogoś? Bo to nie chodzi o dużo tak naprawdę Nawet nie musisz dawać pieniędzy Widząc taką osobę możesz wejść do pierwszego lepszego sklepu Wejść kupić chleb, jakąś kiełbasę czy ser czy cokolwiek I zanieść tej osobie i jej dać po prostu Kosztuje Cię to coś? Czy może jesteś na tyle egoistą i myślisz tylko o własnej dupie I końcu własnego nosa, że nawet na taki mało znaczą, mały gest Który tak naprawdę jest gestem wielkim ale nawet na taką małą rzecz Cię nie stać. Zastanów się nad tym. Bardzo Cię proszę, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Ten świat naprawdę może być lepszy. I to wszystko zależy od nas, tak naprawdę. Od nas, ode mnie, od Ciebie i od Ciebie i od Twojego sąsiada i od Twojej koleżanki i Twojego kolegi i od kilku jeszcze osób. Czy ten świat będzie lepszy, czy nie. Sami musimy chcieć. A na razie... <śmiech> Na razie co? Na razie się żegnam z Wami. Było mi bardzo miło rozmówić tutaj do Was. No i co? Mam nadzieję, że się zastanowicie chociaż nad 1% z tego, co powiedziałem. Podcast był nagrywany... Hmm, no stremowany jestem w dalszym ciągu. Jako, że jest to pierwszy odcinek i naprawdę nie wiem, jak zostanie odebrany. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał, że było miło. I co? No i żegnam się już z Wami i zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się pewnie niebawem. Pozdrawiam. I jeszcze jedno, zapraszam Was też do odwiedzenia mojej strony Radiomortalis.blogspot.com. Można oczywiście podejmować polemikę odnośnie tego, co mówiłem, o, odnośnie treści. ...znajdujący się w odcinku, także możecie do mnie pisać, pisać na maila, pisać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś niejasności, to możecie do mnie też napisać, poddać wątpliwość oczywiście, to co mówię, wiadomo, jestem otwarty na propozycje, na pytania... Jeżeli takowe się pojawią, to odpowiem na nie w kolejnym odcinku, a na razie się już żegnam. Pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia, czy tam miłej nocy, w zależności kiedy tego słuchacie. Tak więc, oby Wam się żyło lepiej, oby Wam się żyło mądrzej. No i co, pozdrawiam, Dissent Adam.